Z początku pędzili labiryntem krętych korytarzy. Harry próbował zapamiętać kolejne skręty. W lewo, w prawo, w prawo, w środkowy, w prawo, w lewo, ale było to niemożliwe. Grzechoczący wózek zdawał się sam znać drogę, bo gryfek wcale nim nie kierował. Pęd powietrza sprawiał, że piekło w oczach, ale Harry starał się ich nie zamykać. Raz wydawało mu się, że zobaczył wybuch ognia na końcu któregoś z korytarzy i wykręcił się, żeby zobaczyć, czy to nie smok, ale już było za późno. Zagłębiali się coraz niżej, mijając podziemne jezioro, gdzie ze sklepienia i posadzki wyrastały olbrzymie stalaktyty i stalagmity. — Nigdy nie wiem! — zawołał do Hagrida, przekrzykując hałasujący wózek, jaka jest różnica między stalagmitami a stalaktytami. Stalagmity mają w środku m, odpowiedział mu Hagrid. I nie pytaj mnie teraz o nic, bo chyba mnie trochę zemdliło. Rzeczywiście pozieleniał na twarzy, a kiedy w końcu wózek zatrzymał się przed małymi drzwiczkami w ścianie korytarza, wysiadł i oparł się o nią, żeby opanować dygotanie kolan. Gryfek otworzył drzwiczki. Ze środka buchnęły kłęby zielonego dymu, a kiedy się rozwiały Harego, aż zatkało, wewnątrz były góry złotych monet, kolumny srebrnych, Stosy małych, brązowych knutów. To wszystko twoje, oświadczył z uśmiechem Hagrid. Naprawdę trudno było w to uwierzyć. Darsleyowie z pewnością o tym nie wiedzieli, bo już dawno odebraliby mu wszystko w mgnieniu oka. Jak często wypominali, ile kosztuje jego utrzymanie, a przez cały czas głęboko pod Londynem leżała ukryta ta mała fortuna należąca do niego. Do Harego Pottera. Hagrid pomógł mu zgarnąć trochę monet do torby. Te złote to galeony, wyjaśnił. Siedemnaście srebrnych cyklów to jeden galeon, a dwadzieścia jeden knutów to cykl. To łatwe. No dobra, wystarczy tego na parę semestrów, reszta przyda ci się później. Odwrócił się do grywka. A teraz krypta 713, tylko trochę wolniej. Dobrze. Wózki mają tylko jedną prędkość, odrzekł Gryfek. Teraz pędzili coraz niżej i coraz szybciej, a kiedy tak mknęli ciasnymi korytarzami, robiło się coraz zimniej. Przejechali z hałasem nad podziemną przepaścią i Harry wychylił się, żeby zobaczyć, co jest na jej ciemnym dnie, ale Hagrid jęknął i wciągnął go z powrotem za kołnierz. W drzwiczkach krypty 713... Nie było dziurki od klucza. Cofnijcie się, powiedział gryfek ważnym tonem. Pogładził drzwiczki jednym ze swoich długich palców, a drzwiczki po prostu się rozpłynęły. Gdyby spróbował to zrobić ktokolwiek poza goblinami Gringota, wciągnęłoby go przez otwór do środka i znalazłby się w pułapce. – Rzekł gryfek. – A jak często sprawdzacie, czy w środku kogoś nie ma? – zapytał Harry. – Raz na dziesięć lat – odpowiedział gryfek z paskudnym uśmiechem. Harry był pewny, że wewnątrz tej supertajnej skrytki musi być coś naprawdę niezwykłego. Zajrzał do środka niecierpliwie, spodziewając się, że w końcu zobaczy te słynne klejnoty, ale w pierwszej chwili wydało mu się, że sejf jest pusty. Dopiero po chwili dostrzegł leżącą na podłodze paczkę owiniętą zwykłym, brązowym papierem. Hagrid wyjął ją ze skrytki i schował w swym przepastnym płaszczu. Harry bardzo chciał się dowiedzieć, co jest w środku, ale wolał nie pytać. No dobra, dobra, dobra, ładujemy się na ten piekielny wózek i nie mów do mnie nic po drodze, bo mi trochę lepiej jak zaciskam zęby, powiedział Hagrid. Po kolejnej dzikiej przejażdżce wózkiem stanęli przed bankiem Gringota, mrużąc oczy w słońcu. Teraz, mając torbę pełną pieniędzy, Harry nie wiedział, dokąd najpierw pójść. Nie miał pojęcia, ile galeonów przypada na funta lub odwrotnie, więc nie wiedział też, że ma w tej torbie więcej pieniędzy niż miał w całym życiu. Więcej nawet, niż miał kiedykolwiek dadlej.